To może pomódlmy się. Ostatnie nasze spotkanie. W tym roku, tak. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Dobrze, może siądźmy. Trzygodnie Trzy Państwo. Yy, no... Trzeba by zakończyć ten cykl, yy, w którym chcemy, czy, czy celem naszym było yy, przyjrzenie się, w jaki sposób Bóg się objawia, tak, yy, gdzieś yy, jakimś ukrytym celem było również pokazanie monoteizmu testamentalnego. co mam nadzieję mi się po niego, tu udało yy, zrobić, natomiast yy, no, yy, Wydaje się, że w tym całym temacie czymś istotnym jest, aby zakończyć ten temat ostatnim objawieniem Pana Boga w historii, czyli objawieniem Jezusa Chrystusa. Tak? Wydaje się być to rzeczą no, najważniejszą, najważniejszą no, takim potrzebnym podsumowaniem, czy potrzebnym zamknięciem tego naszego cyklu. No więc chcąc czy nie chcąc, bo to już jest ostatnie spotkanie, więc musimy tą sprawą się e, zająć. Czyli tematem naszym dzisiaj będzie e, to, w jaki sposób Jezus objawia siebie, czy Jezus objawia Boga. Czy jakkolwiek inaczej to nazwiemy, bo to nie jest takie proste. Znaczy to zaraz Państwo zobaczycie, że to jest takie trochę skomplikowane. I chciałbym prosić, żebyśmy nie spoglądali z punktu, na ten temat, z punktu widzenia głównych prawd wiary. Pamiętacie państwo pierwszą główne prawdę wiary? Jest jeden Bóg, tak? Trzecia główna prawda wiary: Bóg jest, są trzy osoby boskie: Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. No i to jest jakby punkt widzenia, który katolicy posiadają, chrześcijanie katolicy, ale właśnie chciałbym, żebyśmy tego z punktu widzenia nie mieli, tak? Żebyśmy spróbowali spojrzeć na Jezusa oczami Jemu współczesnych. I w ten czas, mam nadzieję, zobaczymy to odkrycie, czy to właśnie objawienie, które w tamtym czasie się dokonało. I myślę, że pierwszą rzeczą, na którą ci właśnie ówczesni, współcześni Jezusowi ludzie zwrócili uwagę, było to, że Jezus został identyfikowany, czy, czy oni próbowali zidentyfikować Jezusa, że On jest Mesjaszem. Tak? I zobaczmy, drodzy Państwo, że wielokrotnie w Ewangeliach wielokrotnie następuje takie no właśnie dążenie do tego, Zacznijmy może od tych Słów, które Znajdujemy na samym początku Ewangelii Jana Tak Apostołowie, ci dwaj uczniowie Które poszli za Jezusem I zapytali gdzie mieszkasz Potem wracają i mówią Znaleźliśmy Mesjasza tak? Oni od razu to mówią, że znaleźli Mesjasza No pytanie Tak Tylko, no właśnie, tylko, tylko y, reakcja Piotra, bo to Andrzej był, prawda? Reakcja Piotra na to wszystko mówi, a czy może być coś dobrego z Nazaretu? No więc przyjrzyjmy się te, tej tezie, którą wypowiedział y, Andrzej, a którą Piotr poddał wątpliwość. Tak? Bo y, zobaczcie Państwo, oczywiście, że w tamtym czasie, kiedy Jezus y, właśnie przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem oczywistym jest, że ci ludzie czekali na Mesjasza po prostu na niego czekali i teraz wyglądali, patrzyli a ten Mesjasz przyjdzie czy nie przyjdzie a będzie czy go nie będzie a gdzie ten Mesjasz jest oczywiście w Starym Testamencie są jakieś znaki obecności Mesjasza ale no, czy to są właśnie te znaki czy te znaki pokazują na tego człowieka tak jak on powiedział, no, Jan Chrzciciel powiedział O, to jest Baranek Boży on nie powiedział, że to jest Mesjasz On powiedział, że to jest Baranek Boży tak? Więc w związku z tym to, co powiedział Andrzej potem Jest interpretacją Jak Andrzej poszedł, zobaczył, gdzie Jezus mieszka To yy, dowiedział się, czy on yy, wyprowadził z tego wniosek Znaleźliśmy Mesjasza Ale drodzy Państwo to nie jest takie proste. Zobaczcie, gdybyśmy przeglądali Ewangelię Marka, to zwróćcie uwagę, że tam jest yy, być może to zabieg kompozycyjny autora, ale tam jest coś takiego, że ci ludzie ciągle pytają a kim on jest? A, a skąd u niego ta moc? A kim właściwie ty jesteś? Bo okazuje się, że jeżeli my patrzymy na Mesjasza, czy próbujemy Odkryć, że czy Jezus jest Mesjaszem, to, to mamy trudności. Możecie Państwo zapytać, ale w jaki sposób mamy trudności? Otóż, jasne: Jezus rodzi się w Betlejem. No fajnie, okej. Okay. Jezus to u Mateusza czytamy. Jezus zostaje przeniesiony, ucieka, jak mówimy, do. Egiptu. Z Egiptu wezwałem mojego syna. Wszystko się zgadza. Bardzo dobrze. Tylko jak to jest, że ten człowiek zasiada potem z, do stołu z celnikami, grzesznikami, co jest no, dla nas ludzi, zwłaszcza dzisiaj przy wspomnieniu brata Alberta, tak? znajdują się w kościele pod wezwaniem brata Alberta. Tak? To jest dla nas stwierdzenie tego, że ktoś jest miłosierny, tych wszystkich odrzuconych na marginesie, jakoś próbuje no, przegarnąć, to dla nas jest normalne. Tak? Ale popatrzmy właśnie o trzeba tamtych ludzi. Tamci ludzie, dla tamtych ludzi Mesjasz miał wprowadzić prawo Pana Boga. Miał wprowadzić pięcioksiąg. Prawo pięcioksięgu w życie. A prawo pięcioksięgu zabraniało zasiadania z e, tymi nieczystymi grzesznikami, celnikami i tak Zabraniało. I w takim razie ci, ci ludzie, którzy e, rządzili Izraelem, mówią zaraz, to, to jest Mesjaszem, czy nie jest Mesjaszem? No. Dobrze, świadczące, Ale chciałam dla powiedzieć, czy Żydzi uważają, że Mesjasz to będzie jakiś człowiek? Tak, tak. uważają, że będzie jakaś osoba? Nie, nie. Nie, nie. Właśnie do tego zmierzam, że czasem chrześcijanie, no u katolików to często spotykałem, modlą się, żeby, żeby Żydzi uznali w Panu Jezusie Mesjasza. I tak z punktu widzenia tego uznania w Panu Jezusie Mesjasza to jeszcze nic nie daje. Bo Żydom jest być może łatwo uznać Mesjasza, bo oni uznają Mesjasza jako normalnego człowieka, posłanego przez Pana Boga, który ma wprowadzić Królestwo Boże w całym świecie, tak? To jest człowiek i on, on zacznie wprowadzać to Królestwo Boże od ukarania grzeszników. To będzie dzień sądu, tak? Więc jakbyśmy tak nakazywali tylko Żydom, żeby oni uznali w Jezusie Mesjasza, to w sumie oni mogliby się zgodzić. Ale w dalszym ciągu by nie yy, wyznawali Jezusa tak jak my. Ponieważ my Jezusa hmm, no, wyznajemy jako Mesjasza. Tak, tylko to jest tak jakby marginalna rzecz. Co jest, jest coś ważniejszego w Jezusie niż to, że on jest Mesjaszem ale to jest konkluzja to Pani pytanie sprowokowało tą konkluzję, ale to zobaczmy co jest po drodze mianowicie zobaczcie drodzy Państwo, że po drodze mamy sytuację, kiedy Kajfasz rozrywa najpierw zadaje pytanie czy ty jesteś Mesjasz tak? a potem on mu, Jezus mówi, że on jest tak, ja jestem dokładnie mówi Sy Ejpen tyś powiedział, tak co można różnie interpretować, tak? Że można interpretować, że to jest tyś powiedział, to znaczy tak, tak jest, albo e, tyś powiedział, to znaczy to jest twoje zdanie, tak? To, to zależy, jakbyśmy to mogli, nie, nie, nie ma tutaj e, właściwej interpretacji, która z nich jest właściwa, ale która, nie wiem, pojęcia. E, I zobaczcie Państwo, i mówi Jezus, ale ujrzycie e, Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba, tak? I tutaj Kajfasz rozrywa szaty Na znak tego, że on bierze udział Czy jest świadkiem bluźnierstwa Jakiego bluźnierstwa? No, że Jezus mówi, że jest Mesjaszem Równym Bogu, tak? Bo u tego y, Daniela Tam przychodzi Syn Człowieczy I otrzymuje od Boga y, y, y, Władzę równą Bogu, tak? I Kajfasz się na to w ogóle nie mógł zgodzić. On uważał, że jest, prostu, że jest to po prostu bluźnierstwo. Potem zobaczcie, że zresztą oskarżony jest Jezus o takie właśnie bluźnierstwo przed Piłatem. I tam pamiętacie, że jest powiedziane, że, tak, że, że ci Żydzi oskarżają Jezusa, więc Piłat mówi, to weźcie go sami ośrodźcie. No ale on mówi, że on nie możemy, prawda, pozwolić na to, żeby ktoś się czynił Bogiem i w ten czas Piłat się zląkł, prawda? Zobaczcie, tu jest, jakby ta, ta kwestia jest tutaj dla nas bardzo, hmm, znaczy pokazuje, że ta, ta kwestia, hmm, te teksty pokazują nam, że ta kwestia hmm, mesjanizmu Jezusa jest taka nie do końca jasna, tak? I Jezus wielokrotnie jest pytany o to, czy on jest Mesjaszem. Pamiętacie, wjeżdża na osiołku zgodnie z tym, co jest w, u Zachariasza. Wjeżdża na osiołku do Jerozolimy, tak? Triumfalny wjazd Jezusa. Tak jest to powiedziane w, u Zachariasza, proka Zachariasza, że Mesjasz przyjdzie rzeczywiście w ten sposób, tak? Ale Jezus potem. No, znaczy może nie, ale i Jezus potem bierze sobie ten bit ze sznurków i zaczyna oczyszczać świątynię. Co by znaczyło, że zaczyna spełniać to, co y, było zapowiadane, że Mesjasz ma, być, ma rozpocząć y, Królestwo Mesjańskie, Królestwo Boże, znaczy... Królestwo mesjańskie, dlatego, że rządzi nim, nie, tym królestwem rządzi Mesjasz, ale Królestwo Boże, bo on wprowadza ład Boży, tak? W tym znaczeniu. Nie, że Mesjasz jest Bogiem, tak? Żebyśmy to dobrze zrozumieli. I on zaczyna wyrzucać, to Malachiasz mówi, że zacznijcie oczyszczać świat od mojej świątyni, tak? No i on zaczyna to robić, prawda? I cóż robią arcykapłani? Co robią? Pytają, a jakim znakiem ty się wykażesz? Czyli oni nie mówią, że y, y, co ty robisz, dlaczego wyrzucasz nam te woły, baranki i tak dalej, i tak bankierów przepędzasz. Dlaczego ty to robisz, tak? Bo oni rozumieją, że właśnie tak powinien Mesjasz zrobić. I w, w ogóle do tego się nie, nie ustosunkowują, zobaczcie. Oni dopiero stają przed Jezusem i mówią, no to daj teraz dowód tego, że jesteś Mesjaszem. Daj jakiś znak. Jezus mówi o zmartwychwstaniu swoim, czego oni nie zrozumieli, tak? Bo oni myśleli, że ten właśnie e, świątynie Jezus, to, tą świątynię, której stali, że Jezus odbuduje ją w ciągu trzech dni, tak? Zobaczcie więc, drodzy Państwo, że ten Jezus, no niby jest Mesjaszem, tak? Ale jakby ten obraz mesjański przekracza. Ten obraz mesjański zdaje się być obrazem, który nie jest... Yy, yy, jakoś szanowany przez Jezusa. On jest takim obrazem, który Jezus wykorzystuje, ale go porzuca. Wielokrotnie w Ewangelii, zwłaszcza Marka, jest powiedziane w ten sposób, że mówią apostołowie, że ty jesteś Mesjasz. A co Jezus na to mówi? Nikomu o tym nie mówcie. Dlaczego nikomu o tym nie mówcie? Bo, bo Jezusowi wcale nie zależy na tym, żeby oni go przyjęli jako Mesjasza. To, że oni mogą przyjąć go jako Mesjasza, jest jakby takim no, sposobem pokazania się Izraelitom. Jakby zatrzymaniem ich um, uwagi. Tak? Ktoś im powiedział, znaleźliśmy Mesjasza. A to wszyscy od razu, gdzie ten Mesjasz, tak? Ale w gruncie rzeczy Jezus nie, jakby nie, nie umacnia tej, tej, tej, tego przeświadczenia, że On jest Mesjaszem. Zupełnie nie traktuje tego jako takiego warunku sine qua non. Bez, bez tego nie może być przyjęty przez, przez Izrael. Nie. On po prostu staje, pokazuje przed nimi, że robi rzeczy mesjańskie i idzie dalej. I ci ludzie zaczynają pytać zaraz, to, to, to kim ty jesteś? To, to, to, to kto ty jesteś? To, to ty nie jesteś Mesjaszem? I zobaczcie, że Jezus w ogóle na to pytanie nie odpowiada. tak Pamiętacie, schodzą, yy, jeszcze nie schodzą z góry, pod Cezareą Filipową. Bo chciałem powiedzieć, że schodzą z góry y, y, z taboru, prawda? Z taboru schodzą, a to zaraz będę do taboru, zaraz przyjdę. Ale są pod tezorą Filipową. Jezus pyta ich, y, apostołów, pyta, no a za kogo ludzie mnie uważają? Tak? No i tu jest, drodzy Państwo, bardzo dobry y, y, y, przegląd tego, jak ówcześni mówili o Jezusie. No i jak mówili? Że to jakiś prorok a to może Eliasz, a to może jakiś tam prawda, Jeremiasz, albo inny z proroków. A wy za kogo mnie uważacie? Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Tak? I zobaczcie, że, że Jezus, jak, jak słyszy od Piotra to, to, to, to sformułowanie, no to, to idzie dalej. Tak? Jakby nie zatrzymuje się na tym. Błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jony. Albo we ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz syn człowieka. Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja to opowiadam, na tobie zbuduję mój kościół. Tak? Tylko Mesjasz nie miał budować Kościoła. Nie ma żadnego jakiegoś takiego, no. Co Mesjasz miał zbudować? Miał zbudować królestwo mesjańskie, czyli królestwo, w którym Boże Prawo miało być na pierwszym miejscu. To znaczy, to wyglądałoby tak, tu proszę żadnych analogii do współczesności albo do innych czasów nie robić, miało wyglądać tak, że naród żydowski miał rządzić całym światem i wszystkie ludy, narody miały w tym świecie po prostu czcić Pana Boga, przy czym funkcje kierownicze miał wykonywać naród żydowski. Tak? I, I o tym była mowa w Starym Testamencie. Ale nie o tym, że na Piotr. Znaczy, rozumiecie, to jakby z innej bajki. Jakby, no, no po co. Znaczy, my wiemy, dlaczego to Jezus powiedział, prawda, ale z punktu widzenia tamtych Żydów, którzy tamto słyszeli, to byłoby bez sensu. Znaczy, znaczy bez sensu. No, no, zadawaliby, zadawaliby pewnie pytania, po co to. Po co ten kościół miałbyś zbudować? To czy nie jest kościół wobec tego Królestwa Mesjańskiego zaraz? To Jezu, co, co Ty robisz? Znaczy, to, to, o co Ci chodzi? Tak? Zobaczymy, drodzy Państwo, że. Możemy powiedzieć, i, i bardzo dobrze, że odnosimy, to do, odnosimy postać Mesjasza do Jezusa, czy Jezusa do postaci Mesjasza. Bardzo dobrze. Pomaga nam to zobaczyć, że Żydzi przez tysiąclecia oczekiwali kogoś, kto w imię Pana Boga przyjdzie. Tak, rzeczywiście, oczekiwali. No, ale drodzy Państwo... Hmm okazuje się, że Jezus no, no, to, to jesteś, ty jesteś tym, na którego czekamy, czy to innego mamy się spodziewać? To też jest takie zdanie prawda w Ewangelii, tak? I co Jezus na to odpowiada? No i ci oznajmijcie Janowi, tak? I ci oznajmijcie. Chorzy zostają uzdrowieni, chromi chodzą, trędowaci oczyszczeni, umarli wskrzeszeni, a ubogim głosi się dobrą nowinę. Prawie dokładnie jest to w cytat Izajasza. Prawie dokładnie. No ale dlaczego Jan przysłał do Jezusa te poselstwo? Bo Jan mówił, ko, y, siekiera do korzenia drzewa jest przyłożona, a ten idzie do Mateusza, a ten siada z celnikami grzesznikami, a ten gdzieś tam łazi po jakichś kątach, nie wiadomo po czym tamtego tutaj, no. Rozumiecie? Nawet Jan Chrzciciel zastanawiał się, a kim Ty jesteś? Kto Ty jesteś? Więc zobaczcie, Państwo, że jeżeli chcemy mówić o Jezusie, czy patrzymy na Jezusa i patrzymy na objawienie Jezusa, to tak, oczywiście trzeba powiedzieć, że Jezus jest, że spełnia w jakiś sposób yy, przepowiednie mesjańskie. W jakiś sposób. Ale niekoniecznie w taki, który byśmy chcieli. Tak? Nie można o nim powiedzieć, że jest Mesjaszem. Znaczy on jest Mesjaszem, ale chyba nie tylko Mesjaszem. Tak? To się ładnie tak teologowie powiedzieli, że Jezus przekracza przepowiednie mesjańskie. Przekracza. Tak? Zobaczmy jak to wygląda. Też, też, też. Znaczy, to, to tak, ale nie tylko, tak? Nie tylko, bo także były inne frakcje, czy inne opcje, które miały inny sposób spojrzenia niż Saduceusze, który właśnie tak to, tej, to y, patrzyli na Mesjasza i czy tam ci, ci zeloci, prawda, które chcieli, żeby Mesjasz chwycił za broni tych strętnych Rzymian, którzy okupowali im ojczyznę, żeby wyrzucił. No fajnie, Jezus się w tym obrazie nie mieści. Tak. Jezu. Tak. Tak, oni nadal czekają na mesjasza, że on kilku mieli po drodze. Tak. Kilku było już. Toż pamiętacie państwo w dziejach apostolskich Gamaliel o tym mówi, tak? Przynajmniej dwóch wypowiada czy trzech. Tak. On pokazuje, że, że byli tacy ludzie, którzy podawali się, tam jest powiedziane w, w tekście biblijnym, że za kogoś w, ważnego, tak? Za kogoś tak, prawda, nadzwyczajnego. Czyli po prostu Śjasza, tak? No właśnie, ale to, to jeszcze to wcześniej, prawda? Te, te 500 lat, trochę mniej niż 500 lat, ale to zobaczcie Państwo, że, że z tym, tą identyfikacją Jezusa jako Mesjasza jest tu kłopot, tak? i dlatego no, oczywiście nasze kontakty z naszymi jakby starszymi braćmi w wierze są bardzo ważne bardzo, bardzo potrzebne No, ale nie nakłaniajmy ich tylko do tego żeby oni uznali Jezusa jako Mesjasza no. celem naszym chrześcijan jest nakłanianie ich żeby uznali Jezusa jako Boga co niż się nie zrobią tego, bo nie, nie można być nie może być trzech bogów ale, drodzy Państwo, no, właśnie to jest jakby głównym kierunkiem, czy powinno być głównym kierunkiem działań chrześcijan, ponieważ to właśnie robił Jezus. Przyjrzyjmy się teraz, jak On to robił, tak? Otóż, drodzy Państwo, On zastawiał, jeżeli tak to można nazwać, oczywiście, zastawiał sidła na niewinne dusze. Mianowicie, wyobraźcie sobie... Przyprowadzili, Jezus uzdrawiał, prawda, więc przynieśli do niego człowieka sparaliżowanego. Nie mogąc postawić go przed Jezusem, otworzyli, co było dosyć proste, otworzyli dach nad nim i spuścili go, prawda, w dół. Tak? I Jezus mówi, odpuszczając się Twoje grzechy, na co zupełnie słusznie, z punktu widzenia narodu wybranego, zupełnie słusznie faryzeusze, którzy tam siedzieli, mówią, przecież on bluźni. Tak? Kto może odpuszczać grzechy oprócz samego Boga? A Jezus mówi, ale żebyście wiedzieli, że ja mam władzę odpuszczania grzechów, czyli ja jestem Bogiem? Znaczy, Jezus tego nie powiedział, ale powiedział, ja mam władzę odpuszczania grzechów. Bo cóż jest prościej powiedzieć, żeby ze skutkiem, o to chodzi ze skutkiem, odpuszczają się twoje grzechy, czy w stanie chodź? Ale ja mam władzę odpuszczania grzechów. Wstań, chodź. Wstał i poszedł. I Jezus nic więcej nie zrobił, tylko zostawił ich z problemem. Bo problemem dla tych ludzi było, no właśnie, kim jest Jezus? Jezus, który wykonał czynność zarezerwowaną Bogu. Zaraz, jak to? Jezus wykonał czynność zarezerwowaną Bogu, to, to kim On jest? Dobra, weszli na górę, na górę tabor. Tak? Może wreszcie weźmiemy na tę górę, tabor. Tak? Zobaczyli chwałę Jezusa, tak? ze strachu padli. Tak? No a potem, jak wracali, a odezwał się jeszcze głos Ojca, tak? I, i schodzą z tego taboru. Jezus mówi im: No, patrzcie, to jest właśnie y, y, ta sytuacja. Pokazuje właśnie kim jestem, ale nikomu o tym nie mówcie. Dopóki syn człowieczy z martwych stanie. I fajnie jest dopisek ewangelisty. Zachowali to polecenie. Rozprawiając mi tylko między sobą, co to znaczy z martwych stać? Oczywiście, że nie. Przecież jest jeden Bóg. Szema Izrael. Jachwę Elohenu. Jachwę Echad. I nie mamy o czym rozmawiać. A tu nagle staje przed tymi ludźmi ktoś, kto mówi o odpuszczaniu grzechów. Kto mówi o właśnie o tym zmartwychwstaniu. Kto mówi Łazarzu, wyjdź na zewnątrz i wyszedł. No zara, To kto wskrzesza umarłych? To jest zagwostka, w którą nam dał... Znaczy pierwszym chrześcijanom. chrześcijanom Jezus dał nam taką zagwostkę, tak? Taką, taką sytuację, w której oni musieli zastanowić się, kim jest Jezus. Bo On nie jest Mesjaszem, robi o wiele więcej niż Mesjasz i robi po swojemu, tak? Ale robi rzeczy, które... które nie mieszczą się w tych kategoriach, których, które my znamy. Bo on przez Bezebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Pamiętacie, że taki, taki pomysł, skąd im to się wzięło? Nie wzięło im to się ze złej woli. Tak? Tylko to był wniosek, do którego mogli dojść. No bo kto może dać człowiekowi taką władzę, żeby takie rzeczy czynił? No tylko, tylko zły duch może dać ewentualnie, albo sam Bóg. No ale Bóg jest jeden, Bóg nie może zejść na ziemię. No to to musi być w takim razie zwodziciel. To musi być w takim razie zwodziciel. Tak? Fajnie załatwił tych faryzeuszów uczonych ówczesnych, fajnie załatwił ten człowiek, który, pamiętacie, pod nie bramu, to znaczy tam, gdzie jest, y... dzisiaj tam jest kościół świętej Anny i wspaniała Augustyka, i odkryto tam Bec, Be, Bethesda, o, dzięki, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, wiecie, za gorąco dzisiaj, właśnie może sobie, Każał mu zanieść to, to nosza, a był szabat, tak, ci mówią, a kto ci kazał zanieść, tak, i potem wyzywają tych rodziców tego człowieka. I oni mówią, nie wiemy, dlaczego on, prawda, wiemy, że on był chaleką. Wiemy, że on nie chodził. Nie wiemy, co się stało, że on chodzi. A ty co sądzisz, pytają tego. A ty co sądzisz tutaj w związku z tym, że ci... No on jest Mesjaszem? To on jest kimś wielkim? No, inaczej on tego nie mógł powiedzieć, tak? Bo pamiętacie, on nie mógł powiedzieć, że jest dwóch bogów. Albo trzech bogów, albo dziesięciu bogów. No bo on jest monoteistą. Nie, mówią, to, to przez gardło by nie przeszło. I fajnie on to po, odpowiada, że wy sobie mówicie, że on jest wodzicielem, hmm, a on mi zdrowie przywrócił. Tak? I, I stają ci ludzie wokół, wobec takiego właśnie pytania. Im się po prostu zaczyna nie zgadzać. Tak? zaczyna im się nie zgadzać, że to jest, no co, Bóg przyszedł na ziemię? Jakim prawem? Boga tu nie ma. Bóg nie może tu stanąć na ziemi. On jest duchem. To, no to jak to jest? I drodzy Państwo, yy, ta pogłoska rozeszła się między Żydami i trwała do dnia dzisiejszego. Bo tu trzeba mieć Ducha Świętego. Tak? Zobaczcie, że też apostołowie stali przed dokładnie tym samym, tym samym problemem. Jak Jezus zaczął im mówić o spożywaniu ciała Syna Człowieczego, o tym, że On jest chlebem i ludzie zaczęli odchodzić od Jezusa, Jezus mówił wreszcie do apostołów, wy też chcecie odejść? A oni pewnie... Tu oczywiście, na, być może to, co teraz powiem, jest nad interpretacją, ale oni mówią, no ale do kogo pójdziemy? Tak? Ty mówisz rzeczy zupełnie niezrozumiałe, ale nie, my nie mamy do kogo pójść. Tak? Zobaczcie, że oni, apostołowie, ciągle uważają właśnie Jezusa jako tego Zbawiciela, Mesjasza, tego, który miał wyswobodzić, tak? Tak jak Pani powiedziała w, w sprawach politycznych przede wszystkim, tak? Ale... Pokłócili się o to, kto z nich jest pierwszy, bo matka synów Zebedeusza przeszła do nich i prosiła, a tamci na nich się obrazili, prawda? No zobaczcie, tak? Dlaczego oni się obrazili? No bo matka synów Zebedeusza prosiła Jezusa, żeby dał im e, intratną pozycję w swoim e, królestwie, żeby jeden był po twojej prawej, a drugi po lewej stronie, tak? Ona zupełnie myślała o tym, że właśnie Jezus będzie królem w Jerozolimie. I po jednej stronie będzie stał minister handlu, nie, czy tam, nie wiem, minister y, pieniędzy, a z drugiej strony premier. I proszę bardzo, i będą... Y, nie wiecie, o co prosić. Tak, Jezus tak to schwitował, tak? Tak mówi, to, to, to jest bez sensu, bo to, to nie mieści mu się, Jezusowi, nie mieści się do Jego koncepcji, tak? Ale zobaczcie, że to jest świadectwo tego, że ci ludzie próbowali coś tutaj zrozumieć, no. Próbowali jakoś się znaleźć. I dopiero, ja nie będę może tak już po kolei wszystko tam pokazywał, ale dopiero, zobaczcie drodzy Państwo, dopiero jak oni wyszli z Wieczernika, jak oni wyszli z Wieczernika to dopiero w tym momencie yy, Piotr mówi, że Jezus jest Kyriosem. Yy, greckie Kyrios w Septuagincie to jest zawsze tłumaczenie Boga. Tak? Zawsze. Inaczej się tam nie tłumaczy Boga. Słowa Bóg, Jahwe, tak? Czy Elohim. Zobaczcie więc, drodzy Państwo, że można by powiedzieć, że dopiero w tym momencie, kiedy Piotr dostał i pozostaje apostoły też, jak dostał Ducha Świętego, to dopiero w tym momencie zrozumieli, aha, to Jezus jest Bogiem. To Bóg stanął między nami. I ja, drodzy Państwo, to bym pewnie, nogi bym się ujęły w tym momencie, kiedy to bym zdał sobie z tego sprawę. Padłbym plackiem, bo no i jak, jak to Bóg stanął przede mną i to jeszcze w takim ciele, że mogę przyjść, poklepać go po ramieniu, chodź na kawę. O rany boskie. <głos> Rozumiecie? To, to, to... I trzeba tutaj, rzeczywiście Ducha Świętego, tak? Który pozwala tym ludziom wyjść i mówić, tak, to jest Jezus, to jest ten, który o którym Bóg powiedział. Gdzie powiedział? Patrzcie Zachariasz tam, że, że będą patrzeć na, którego, na tego, którego przebili, prawda? W psalmach jest, też mowa o tym, że no, nie wiemy, co zrobić, tak? Boże, jesteśmy bezradni, tak? I zobaczcie, drodzy Państwo, i oni wychodzą i Piotr mówi, Piotr mówi że ten Bóg uczynił Jezusa i Panem, Kryosem i Mesjaszem, uwierzytelniwszy Go przez co? Przez zmartwychwstanie, tak? I oni już wiedzą, co to znaczy z martwych stać, bo dotykali Jezusa, który z martwych stał. No, drodzy Państwo, no oni po prostu się o tym przekonali, tak? Przekonali się, że Bóg właśnie stanął między nimi. I ja znowuż rozumiem zupełnie ich, że dla nich w tym momencie najważniejszą rzeczą na świecie było to, żeby po prostu powiedzieć o tym wszystkim ludziom. Znaczy, dla nich nie było nic, oni nareszcie zrozumieli, tak? Nareszcie tę lekcję, którą dawał im Jezus, nareszcie pojęli. Wreszcie powiedzieli, tak, to my wiemy, Bóg stanął między nami, Bóg stał się człowiekiem, Bóg umarł na krzyżu, Bóg zmartwychwstał. Chwała Panu. I zobaczcie drodzy Państwo, że właśnie ci, ci ludzie... Tych 12 tam apostołów, czy jak chcemy z Wieczernika, to tych 120, około 120 ludzi. Zobaczcie, że stworzyło kościół. A czym jest ten kościół? No, w łonie żydowskim, żeby stworzyć wspólnotę yy, yy, żydowską, trzeba mieć około 120 osób. No to było 120 osób. Tak? I oni stworzyli wspólnotę, która teraz idzie przez cały świat i ogłasza wszystkim ludziom. Słuchajcie, nawróćcie się, bo myśmy spotkali Boga. I to jest, drodzy Państwo, ten moment jest momentem przełomowym w dziejach świata. To czy nie tylko dlatego, że potem w wiekach średnich ktoś wpadł na pomysł, żeby od wcielenia Jezusa zacząć liczyć czas, tak? Ale zobaczcie, że, że no, Jeżeli Bóg staje między ludźmi, staje się człowiekiem, no to to nie jest wydarzenie małej wagi. Tak? I można by powiedzieć, drodzy Państwo, że jak tak się patrzy teraz, z tego punktu widzenia, jak się teraz patrzy na całość tego, o czym myśmy mówili, to zobaczcie, że w gruncie rzeczy Bóg co, co raz, krok za krokiem do tego prowadził do tego, że w którymś momencie oni powiedzieli, Panie Boże, już tak jest źle, że tylko Ty możesz to naprawić. A Pan mówi, chętnie. I ciach. I przyszedł. I zrobił nie tak, jak oni myśleli. Tak? Tylko po prostu przyszedł na świat. Niesamowite. I zobaczcie, drodzy Państwo, że w takim razie mamy właściwie to jest takie intelektualne odkrycie. tak? Odkrycie chrześcijaństwa. Że Bóg mógł stanąć na, na świecie. Że Bóg pojawił się na świecie. Tak, potem w niebo wstąpił, po męce śmierci i zmartwychwstaniu. Tak. Gorzej jeszcze, bo zesłał Ducha Świętego. Znaczy, gorzej, w gorzej, prawda? I teraz ludzie mogą w tym duchu e, naśladować Jezusa. Czyli stawać się Jezusami. Hmm. Zara. Co? Ale tu się kłania czwarty rozdział listu do galatów, prawda? Bóg zesłał syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, abyśmy mogli być wykupieni spod prawa, abyśmy otrzymali przybrane synostwo. Eee, Za co? <grafy> Drodzy Państwo, zobaczcie w takim w tym kontekście, kim jest człowiek. Człowiek stworzony na obraz Boży, prawda? Upadły, tak? słaby ten człowiek ma być tak jak Jezus niesamowite ale to też jest odkrycie chrześcijaństwa, następny jakby następny krok tych ludzi, którzy powiedzieli zaraz to po co ten Jezus przyszedł? no żeby naprawić cały świat a jak naprawić? no żebyśmy mogli być szczęśliwi z Bogiem tak, Żydzi mówią, tak, właśnie chcemy odtworzyć królestwo Dawida tu na Ziemi. A pan mój teraz kuku, nie tu na Ziemi. Idziemy do nieba. Co? Zobaczcie więc, drodzy Państwo, że y, dobra nowina, którą podają nam chrześcijanie, dziwni ludzie, oni podają nam taką nowinę, która wynikając z tych przesłanek, które tu próbuję tak pobieżnie dosyć pokazać pokazuje nam, że no, no, że będziemy, że celem naszego życia jest i celem działania Jezusa jest to, żebyśmy my byli w niebie niektórzy mówią do raju pójdziemy a po co do raju? a po co do raju? jest lepsze miejsce tron Boga w niebie i Bóg przyszedł tutaj na ziemi po to, żeby wziąć nas na tron Boga w niebie. Zobaczcie, i to jest odkrycie chrześcijaństwa. Tak chrześcijanie mówią. Dziwne. To, to człowiek by nie wymyślił. To Pan Bóg se wymyślił. Po prostu od tak se wymyślił. Sobór Watykański II stwierdza na samym początku Dei Verbum tej konstytucji o objawieniu. Spodobało się Bogu. Bogu się spodobało. Nie mamy pojęcia dlaczego. Sobór Watykański II też nie wie dlaczego, tak? Ale spodobało się Bogu objawić się ludziom. No i, i mamy zagwostkę, tak? Intelektualną zagwostkę. Słuchajcie, Pan Bóg widać, musi mieć bardzo dobry humor, że On w tym całym, powiedzmy, życiu człowieka, tak bardzo dotkniętym cierpieniem, trudnościami i tak tak itd., Pan Bóg daje mu zagadki, tak, intelektualne zagadki. No i teraz człowieku zmierz się z tym, tak, zmierz się z tym. No to, no to, no to, no to, no to, próbujemy się zmierzyć, no. Zobaczcie, drodzy Państwo, to jest jakby rekapitulacja, tak, podsumowanie całości tego wykładu, który zrobiłem, tak, znaczy wiemy już teraz, jak się Bóg objawia to nie jest tak, że już kończę nie, nie, spokojnie Jesz, jeszcze, bo jeszcze mam dużo do gadania, bo to jeszcze nie jest wszystko ale zobaczcie, że to się układa w jeden ciąg tak? że to się układa w jeden ciąg po co Bóg się objawia? żeby człowiek stał się Bogiem żeby człowiek stał się Bogiem? no niesamowite to jest zupełnie nie do przyjęcia tak? intelektualnie intelektualnie, nie do przyjęcia. Ale taka jest dobra nowina. Taka jest yy, wiara chrześcijańska. Tak chrześcijanie to widzą. Uf. Paweł o tym mówi w liście do Stelosoli. Przepraszam, Tesaloniczan. Mówi o tym, że Jezus ogłosił im dobrą nowinę. Tak? my to zresztą czytamy, czytamy w Wielką Sobotę w Ciemnojucznie e, czytamy, jak je, to taki jakiś autor z drugiego wieku napisał, że Jezus po prostu poszedł do nich no, i powiedział, chodźcie, chodźcie po prostu e, niesamowite to jest drodzy Państwo, po prostu jest to niesamowite i chrześcijaństwo zatem, zobaczcie, chrześcijaństwo nie jest takim pobożnym wzdychaniem chrześcijaństwo jest wyzwaniem intelektualnym. I na to chcę położyć Wam nacisk. Jest wyzwaniem intelektualnym. Daj sobie człowieku radę z tym problemem, daj sobie e, no, jakoś odpowiedź na te pytania. Tak? Bez Ducha Świętego tego się nie da zrobić. Tak? No dobra. Tu, tu, tu oczywiście w tym miejscu można powiedzieć, dziękuję Państwu, skończyliśmy cały wykład, ale to nie jest wszystko, Niestety. Znaczy może i dobrze. Dlatego, że Jezus oprócz tego, że y, pokazał, że jest y, Mesjaszem, y, brudź, że jest Bogiem, tak, że jest Bogiem, to jeszcze y, zaczął nam mówić o wewnętrznym życiu Boga, bo On jest Bog. Znaczy zaraz, jak to On jest Bogiem? Znaczy co, Bóg zszedł na ziemię, tutaj na ziemię, żeby nas odkupić, potem poszedł sobie do nieba? Znaczy był czas, kiedy Boga nie było w niebie? No i jak to jest? czy znaczy to, to... I Jezus, zobaczcie, że w całym tym swoim nauczaniu e, pokazuje nam po pierwsze Ojca, znaczy mówi o Bogu jako o Ojcu. Tak? Co jest spotykane w Starym Testamencie, ale Jezus mówi bardzo ciekawie o Ojcu. Mówi, że on idzie do, idę do Boga mego i Boga waszego, do Ojca mojego i Ojca Waszego. Patrzcie, on wyraźnie robi ten, to rozgraniczenie, tak? To jest wyraźne rozgraniczenie między naszym rozumieniem Boga a Jego rozumieniem Boga. Fajnie to Jan Paweł II, któryś będzie powiedział, mówiąc o, robiąc katechezę o Ojcze Nasz, tak? Jezus mówiąc do Boga Ojcze, mówi to troszkę inaczej niż każdy z nas. Jezus mówi do Boga jako, do Boga zwraca się Ojcze, jako rzeczywisty syn tegoż Ojca. A my mówimy do Boga Ojcze, zgodnie z tym, co nam powiedział, zacytowałem tutaj list do, do Galatów, Prawda? I tam jest też sformułowanie, że możemy do, mówić, możemy do Boga mówić Abba Ojcze. tak? My jesteśmy przebranymi dziećmi. Czyli troszkę inaczej Bóg jest dla nas Ojcem. Troszkę inaczej, w inny sposób. I tych fragmentów, w których Jezus mówi o tym, że jest Ojciec i zwraca się do Boga jako do Ojca jest bardzo dużo w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, tak? Jest bardzo dużo. To jest rzeczywiście, no, Jezus tak się zwraca zawsze do, do, do Ojca. Ale ciekawą rzeczą jest to, że kiedy zwraca się do Ojca, to jest tylko relacja między Nim a Ojcem. Kiedy Jezus mówi o duchu, to mówi o swoim duchu, Tak? mówi o tym, że ojciec pośle ducha. Czyli zobaczcie, że jest relacja, istnieje z tego, co Jezus, z tej, tej analizy tych tekstów, w których Jezus mówi o Ojcu, jest relacja między Nim a Ojcem. Ta, ta relacja jest, tak? I teraz jest jeszcze jedna sytuacja, jest jakaś następna relacja, w której e, ojciec posyła ducha, który jest w Jezusie. Znaczy ducha Jezusa. No i Jezus tak to wyraźnie rozgranicza. W żadnym miejscu Ewangelii, zaraz powiecie mi, że tam jest jeden takie miejsce, w żadnym miejscu Ewangelii Jezus nie mówi o Trójcy Świętej. Jezus tylko pokazuje swoją relację do Ojca i swoją relację do Ducha Świętego. Tak, ale wyraźnie rozgranicza to, to. jest, Bóg jest tym, którego się nie obraża, ale Duch Święty to jest ten, którego można obrazić, prawda? Tak, ale właśnie, ale właśnie tu nie mamy formuły trinitarnej. Ale ktoś mi może powiedzieć, proszę kieńce, ale jest taki fragment w yy, yy, Ewangeliach, dokładnie 25 rozdział, yy, wróć. Znaczy, sam, sama końcówka Ewangelii Mateusza to jest 25 rozdział, chyba. 9. Idźcie na cały Jezus mówi, idźcie na cały świat i udzielcie im ksztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego A drodzy Państwo, no, prawdopodobnie to nie jest to nie są słowa Jezusa, tylko to są słowa włożone w usta Jezusa. Tak, sama końcówka to jest ten tak zwany nakaz misyjny. 28, 28 tak? Proszę bardzo, 28 rozdział. No, 28 rozdział y, y, Mateusza, tak? Do tego zaraz wrócę. Poczekajcie chwilę, no może tak za pół godziny będę o tym mówił. No, minutkę, dobrze? Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. No bo jeszcze musimy troszkę, troszkę powiedzieć o innych sprawach. Więc nie ma czegoś takiego, że jest Trójca Święta. Znaczy źle to powiedziałem, bo to zabrzmiało tak, jakbym nie wierzył w trójce Świętej. Nie, nie, broń Boże, Chodzi mi o to, że w Ewangeliach nie ma pokazanego, że Jezus mówi o Trójcy Świętej, tak? Jezus mówi o Ojcu. Jezus mówi o posłaniu Ducha. My widzimy w różnych miejscach Ewangelii, Widzimy obrazy, które mogą świadczyć o Trójcy świętej. Na przykład chrzest Jezusa w Jordanie. Kiedy jest, Jezus jest w Jordanie, z obłoku odezwał się głos Ojca, tak? A Duch Święty stąpił jak gołębica. Tak? Tak, my to możemy powiedzieć, opatrzcie, tu jest, tu jest Trójca święta jakoś widoczna ale zobaczcie, że Jezus tego nie komentuje tak? znaczy nie ma komentarza, patrzcie to jest właśnie Bóg ciekawe, Jezus tego nie komentuje zapytajmy dlaczego znaczy dlaczego właśnie tak? dlaczego Jezus nie mówi nam o Trójcy Świętej? słuchajcie, jesteśmy trzech tylko mówi zawsze ojciec i ja jedno jesteśmy No i tu musimy niestety, Drodzy Państwo, przejść 400 lat do przodu, czyli do świętego Augustyna. Wcześniej była tanazę, oczywiście, prawda? Ale, ale Augustyn tutaj też o Trójcy Świętej mówił. Bo jest relacja pomiędzy ojcem a synem. I tą relacją jest Duch Święty. Tak to Ojcowie kościoła z Augustynem na czele wymyślili, tak? I to rzeczywiście się zgadza, czy to jest interpretacja tego, co my czytamy w Ewangeliach, tak? Przy czym, no, stajemy w trudnej sytuacji, bo Jezus nam na ten temat nic nie mówi, tak? Powtórzę po raz, nie wiem, piąty czy szósty. Jezus pokazuje tylko swoją relację do ojca i swoją relację do ducha. A nigdy nie mówi, jak to jest tam między nimi. Nie mówi. Zwróćcie drodzy Państwo uwagę, że Jezus także, w, mówiąc o tej relacji, mówi o relacji swojej do Ojca, mówi o tym, że ta relacja jest odwieczna otocz mnie chwałą, jaką miałem pierwej zanim świat istniał, prawda? No przyjmujemy to, co Jezus mówi, ale zastanawiamy się, co to znaczy. Zobaczcie, drodzy Państwo, że jest to, to, również, jest to sytuacja, ta, ta relacja między ojcem a synem jest sytuacją, która jest sytuacją, relacją posłuszeństwa co widać w jezusowej modlitwie w ogójcu, tak? Nie jak ja chcę, tylko jak Ty chcesz, tak? ojcze. Zobaczcie, proszę Państwa, że ta relacja, o której mówimy, jest relacją, która jest relacją miłości. Tu Jan przepięknie to opisał, prawda? Że, że jak Ty, prawda, kochasz mnie, a ja kocham Ciebie, tak chcę, żeby oni się miłowali, prawda? żeby oni y, y, y, pokazali tą miłością, pokazali, y, żeby świat uwierzył, tak? żeś tym nie posłał. Opisuję te relacje, tak? nie mówię, że to jest Trójca Święta, tylko opisuję te relacje, pokazuję elementy, y, elementy składowe tej relacji, czy może... Może nie składowe, tylko elementy, które się nam objawiają, pokazują, no bo są właśnie częścią tego objawienia. Jeżeli Jezus mówi o życiu Bożym, to tak tą relację opisuje. Tak? I na koniec sam, na sam koniec wstępuje do nieba, nie porzucając ciała To znaczy... Hmm. To znaczy zaraz. Jak, jak to? to? To znaczy, że Bóg jest w ciele? Hmm. To kim w takim razie jest Ojciec dla tego Jezusa, który tam siedzi w niebie w ciele? Zmartwychwstałym, bo zmartwychwstałym, ale w ciele. To znaczy... Ja, ja, jaka jest między innymi ta, ta relacja? No, umysł się gubi. Tak? Umysł się gubi. Troszkę nie wiemy, znaczy zupełnie nie wiemy, jak to wytłumaczyć, tak? No bo jeszcze możemy przyjąć, że tak, Duch Święty jest tą relacją, Duch Święty jest tym, e, tą miłością, która spaja Ojca z Synem, tak? Super, bardzo dobrze. Tylko, że Bóg jest Duchem, a tam w niebie jest ciało i krew. Jezus Chrystus. Zmartwychwstały, bo zmartwychwstały, ale Jezus Chrystus. No dobra. Nie wiem, drodzy Państwo. Nie wiem. Więc mówię, że nie wiem. Nie wiem. Ale co to znaczy? Czy znaczy to, że Bóg ma rączki, nóżki, prawda? Nie wiem. Ja, ja stawiam, pokazuję wam, drodzy Państwo, że jeżeli rozważamy te kwestie, to, co nam Jezus pokazał, to możemy postawić, jako konkluzję tego całego wywodu, wielki znak zapytania. Co? Jak to jest? Jak może Bóg, który jest duchem, kochać człowieka, jak w ogóle może Bóg się wcielić? Znaczy, że może tośmy widzieli, znaczy nie my, tylko apostołowie, tak? Myśmy widzieli, ale, ale teraz on siedzi tam po prawicy ojca? Gubię się. Gubię się, zupełnie się gubię, drodzy Państwo, bo to jest gdzie nie do pojęcia, to jest, no, mam za mały umysł, Tak. Dziękuję za tę radosną perspektywę. Mam nadzieję, że Pan Bóg będzie łaskaw, dopuści do tego samego tronu, prawda? Dzięki swojemu miłosierdziu. Natomiast no, no w tej chwili, jak tu siedzę, nie mam pojęcia. No fajnie, tylko jak to fizycznie jest? Jak to fizycznie jest? Jak to się dzieje? No, ale Paweł mówi, że jeżeli y, my y, wierząc, y, znaczy nie widząc, ufnością tego oczekujemy, prawda, to znaczy, że my już widzimy tę rzeczywistość, tylko pewnie jesteśmy za głupi po prostu i my tej rzeczywistości nie rozumiemy, tak? Ja też, ja tu się przyznaję, ja tu jestem, ale wykład brzmi objawienie Boga, to wam pokazuję, jak się jest objawiał, no. On się tak nam objawił, że my niewiele z tego rozumiemy, no ale dla porządku wykładu trzeba to powiedzieć, tak? Trzeba to powiedzieć, no bo wykład byłby niepełny, tak? Niepełny byłby, gdybyśmy takich rzeczy nie powiedzieli tutaj w tym miejscu. No dobrze, czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że, jesteśmy, że mamy zagmatwany obraz. Znaczy, po prostu jest on ten obraz jest dla nas no, taki nie, do, nie za bardzo do zrozumienia. I teraz, drodzy Państwo, mamy to, co jest moim zdaniem no, rewelacją w tym wszystkim. A oni to zrozumieli. To znaczy, myślę o tych, którzy tworzyli teologię. Myślę o tych, którzy szli za Jezusem, prawda? O pierwszym kościele. Pokazuje te trudności, z którym, przed którymi dzisiaj stajemy. My, ludzie światli, XXI wiek, prawda? Stajemy. A oni w tym pierwszym wieku chrześcijaństwa, drugim, trzecim, prawda, stanęli wobec tych tych, rzeczywistości, tych samych rzeczywistości, dokładnie tych samych i oni nam wytłumaczyli to, tak? Przynajmniej próbowali nam to tłumaczyć. No i właśnie, teraz zajmijmy się zatem, zatrzymajmy się zatem nie nad tym, jak Jezus siebie przedstawia, tak? Tylko zatrzymamy się na tym, jak to przedstawienie Jezusa zinterpretowali ludzie, którzy Jezusa widzieli. Czyli apostołowie. No więc, y, drodzy Państwo, zobaczcie, że najpierw może kościół Piotra, tak, ten kościół jerozolimski. Tak? Zobaczcie, drodzy Państwo, że ten kościół stanął y, no właśnie przed takim problemem teraz, e, e, problemem e, właśnie, kim jest Jezus, co, co dzięki pomocy Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy było dosyć proste, bo Jezu, Paweł, Piotr wyszedł i powiedział, że Bóg uczynił Jezusa i Panem i Mesjaszem przez właśnie zmartwychwstanie, uwierzytelnił Go przez zmartwychwstanie. No i proszę bardzo, ta świątynia, która w trzech dniach miała być zbudowana, została zbudowana, Proszę bardzo. I w takim razie oni wierzą po prostu, że Jezus jest Panem i Mesjaszem, jest Bogiem, Mesjaszem, naszym Zbawcą i tak dalej. Fajnie. Ale, drodzy Państwo, jest, oni stanęli przed problemem, ci właśnie chrześcijanie pierwszych wieków, stanęli przed problemem bardzo istotnym. Mianowicie kiedy hellenisti zaczęli hemre, szemrać przeciwko że po codziennym rozdawaniu jałmużny zaniebywano i wdowy, tak? To, to, jaki to obraz? Co le, legło u podstaw tego, że hmm, Żydzi zaczęli hmm, zaniedbywać wdowy helleńskie? No, dlatego, że po prostu, no jak może Żyd łączyć się z kimś tak nieczystym, takim, no, to potem, pamiętacie, tak zwani Judaizantes poszli do Antiochii i zaczęli chciać zamęt w duszach braci, i powiedzieli, że najpierw musisz być Żydem, a dopiero potem będziesz, czyli najpierw musisz przyjąć religię żydowską, czy koncepcję Boga, czy koncepcję Boga żydowską, żebyś mógł być chrześcijaninem, żebyś mógł przyjąć koncepcję Boga chrześcijańską. Paweł mówi: Nic z tego. No i został zwołany Sobór yy, Jerozolimski, pierwszy na razie i ostatni, znaczy już nie było Soboru Jerozolimskiego żadnego. I drodzy Państwo, co oni zrobili tam na tym Sobocie, Soborze Jerozolimskim? Oni po prostu poszli za tą koncepcją właśnie chrześcijańską, że Bóg chce zbawić każdego człowieka że Bóg przyszedł po to, żeby każdy człowiek został zbawiony. Czyli żeby każdy człowiek miał dostęp do Boga. I Paweł teraz jeździ po całym, jeździ, no chodzi, po całym uczesnym świecie i w tym całym uczesnym świecie mówi Jezus Chrystus jest jedyną naszą nadzieją. Jezus Chrystus jest tym, który, no, prawda, dzięki któremu możemy mieć Śmiały przystęp do Ojca. To akurat nie Paweł, tylko autorystów do Hebrajczyków, prawda? Ale zobaczcie, to jest ta, to jest ta właśnie myśl, która właśnie w do Hebrajczyków najbardziej zabrzmiała. My mamy śmiały przystęp do Ojca. My mamy kotwicę, że tam, gdzie tylko arcykapłan wchodził raz w roku, a my tam spowodnie wchodzimy, tak? Do świętego świętych. Dzięki komu? Dzięki Jezusowi. To Jezus zrobił, tak? Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że jakby to, to co przed chwilą powiedziałem tutaj yy, o, tym, yy, o tej dobrej nowinie chrześcijan to jest yy, robota Piotra, Pawła, yy, Jakuba w którymś momencie, kiedy który podyktował ten te, yy, dekret Soboru, prawda, tak, yy, yy, jerozimskiego, no i autoristów do hebrajczyków, tak. Pokazali nam, wyciągnęli nam z tego wniosek, tak? Pokazali nam, jak to należy rozbić. Tak, Jezus jest Bogiem, który przyszedł na ziemię po to, żeby nas zbawić, każdego człowieka, żeby zbawić. No dobra, no, no, no, no przyjmijmy to, tak? Przyjmijmy, że, że tak należy to to wierzyć, no bo oni nam to tak pokazali. No dobra, ale co z tą trójcą świętą, tak? czego znakiem jest, no właśnie, ten, ten 28 rozdział Mateusza, nakaz misyjny, czyncie ucznia ze wszystkich narodów, czyncie uczniów, tak? No dobrze, i tam jest właśnie ta formuła trynitarna. Drodzy Państwo, żebyśmy mogli trochę tutaj no, zobaczyć, skąd to tak się wzięło, że to jest Trójca Święta, to myślę, że dobrą, dobrym przykładem, czy dobrym, dobrym polem poszukiwania są dzieła listy świętego Pawła. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. To jest Pawłowe, tak? On zaczął w ten sposób mówić, tak? Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec, tak? Zobaczcie, że, że dla Niego tutaj w tym wszystkim i w tej, tej całej wierze jest właśnie y, jakby zupełnie normalną sprawą. On używa po prostu formuł trynitarnych. Skąd się to wzięło, drodzy Państwo? Skąd się to wzięło? jest taki pogląd w ogóle jak się na przykład czytamy listy świętego Pawła i widzimy tam na początku wielu listów są takie hymny chrystologiczne tak? hymny o Jezusie ale wielokrotnie jest tam ten Jezus umiejscowiony na tle Ojca i ten Jezus działa czy tchnie nam Ducha Świętego pytanie czy Paweł wymyślił te hymny chrystologiczne czy nie czy jakiś inny chrześcijanin, tak. No więc, drodzy Państwo, przepraszam, że wychodzimy z tekstu Pisma Świętego, ale sięgnijmy do drugiego wieku, do Didache, tak. I, czyli do takiego no, jednego z najstarszych tekstów, um, jednych z najstarszych tekstów um, chrześcijańskich, tak. I zobaczmy, drodzy Państwo, że tam w um, tym, że właśnie tekście mamy, drodzy Państwo, nie wprost powiedzianą Trójcę Świętą, ale zakładana jest. E, zakładane jest to, że, że ten, ten Bóg naprawdę jest jeden, Bóg w trzech osobach, tak? Znowu nie, nie widzimy, że to jest źródło, tylko widzimy, że to jest, a tam no jest tam, prawda? Ten przepiękny hymn, który znamy z y, pieśni kościelnej, tzn. z y, Zrobiono z tego pieśń kościelną, prawda, kto święty niech przystąpi, kto nie jest, niech czyni pokutę, prawda, jest tam taka, taka, taki, taki hymn. <zysciał> Jak to się zaczynało? <zyshał> Kochanowski mi się z toi, z, z, przypomina, czego chcesz odnać Pani za te swoje hojne dary, ale to nie Kochanowski, chociaż tak podobna, podobna, yy, podobny tekst. No chyba jest za gorąco, żebym pamiętał. To. Pamiętałem dobrze, ale zaraz mi się przypomni. Ten tekst mi się zaraz przypomni. Zobaczcie, drodzy państwo, mamy y, Klemensa y, z y, listy Klemensa. To akurat jest, no, do, dalej trochę pod koniec tego drugiego wieku. Listy Klemensa, które pokazują jedność. Tak. Za chwilę mamy Ireneusza, który mówi nam. Bo on już akurat w adwersus Herezes pokazuje nam wyraźnie pokazuje nam Trójcę świętą. No dobra, ale zobaczcie w takim razie, że to jesteśmy w drugim wieku, tak? Dr jest drugi wiek. W drugim wieku oni już mówią o Trójcy świętej. I jest to coś ciekawego, czy jest to taka ciekawa e, sytuacja. Skąd im bowiem to? tak? No skąd? No z tego, co mówił Jezus. Tak? Jeżeli Jezus mówił o tym, że jest Ojciec, ja i Ojciec jedno jesteśmy, to to jedno, no to jest jakaś re, właśnie ta relacja między Ojcem a Synem. Ojciec rodzi odwiecznie Syna. A Ojciec i Syn razem tchną Ducha Świętego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Tak? No, pamiętacie ten nicejski, konstantynopolitański symbol wiary. Tak? No właśnie. Czyli do, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby Państwu pokazać, że ta wiara w Trójcę Świętą to była na bardzo wczesnym poziomie, znaczy w bardzo wczesnym czasie Kościoła i że ta y, myśl o Trójcy Świętej pojawia się jako absolutnie ugruntowana wiara w II wieku, tak? To potem, y, znaczy powiedziałem, że ugruntowana wiara, to nie, może to nie do końca należało tak powiedzieć, bo Manichejczycy mieli trochę inny, inną koncepcję. Były też koncepcje takie, że to ojciec umarł na krzyżu, tak? albo, że Jezus umarł w ciele mm, pozornym. Tak? No, różne te herezje w tamtym czasie były, ale o czymś one świadczą? O tym, że ludzie po prostu próbowali te relacje opisać, tak? I opisywali to na, właśnie w sposób taki, że, no, no Jezus umarł tylko w letargu był, tak? No i potem się obudził i wyszedł trzeciego dnia, tak? A może to po prostu Ojciec umarł, żeby pokazać jedność o Boga. Ojciec umarł na krzyżu. Petry pasjonizm zaczyna być. No. byłoby ciekawą rzeczą, tylko to wykracza poza nasze mm, spotkania, bo one są biblijne, a byłoby ciekawą rzeczą zobaczenie, jak ojcowie Kościoła te rzeczy e, interpretują. Bo to oni to wymyślili. Czy oni są twórcami tej teologii. Tak? I to byłoby ciekawe. Także ja mogę tylko tak ewentualnie tutaj robić własną e, e, partyzantkę i mówić, drodzy Państwo, czytajcie, czytajcie. Są antologie po polsku, więc można to czytać. Czytajcie teksty ojców Kościoła. Ojców Kościoła tak, ponieważ tam są interpretacje tego, co jest w Ewangeliach. I przy okazji zobaczycie, jak wiele było ludzi, którzy wymyślali różne rzeczy. Na przykład, żeby słuchajcie, było tak, że jest zachowane to, że Jezus był no, niesamowitym człowiekiem, nie z tej ziemi. To jest taki opis yy, narodzenia Pana Jezusa, że położna przyszła, bo Maryja ma właśnie rodzić i nagle Maryja rodzi, rodzi, rodzi nie, bez bólu i nagle po prostu ciach i zapaliło się światło w, w, w stajence betlejemskiej, tak? Nagle po prostu taki strzał światła i okazuje się, że z tego światła wyłonił się mały Jezusek, tak? No, ale oni to jest. To, to znaczy, to, co to znaczy? Czym są te herezje, czym są te interpretacje? Próbami poszukiwania, tak? Próbami dojścia do tego, jaka jest rzeczywiście yy, prawda, tak? Jak zinterpretować to, co Jezus powiedział. No, i ja mogę tylko powiedzieć: Czytajcie, drodzy Państwo, czytajcie te teksty. Są pasjonujące. Oczywiście po przeczytaniu tekstu Pisma Świętego. Także tak, najpierw Pismo Święte, czytajcie potem, czytajcie sobie coś innego, właśnie, właśnie ojców Kościoła. No rewelacja po prostu. No. Dobrze, czyli mamy, już wiemy, jak wygląda ta Trójca Święta, tak? I, yy, drodzy Państwo, tutaj yy, w tym, co możemy powiedzieć o Trójcy Świętej, mowa jest taka, że... Yy, Widzimy tego ducha, tak? tego ducha, który zostaje posłany kościołowi. To duch tworzy kościół. I e, ten duch tworzący kościół tworzy go po co? Czy może najpierw zadać pytanie, jak tworzy? Otóż mowa jest tutaj, że to jest duch Jezusa Chrystusa. I odpowiadając na pytanie, po co? Chodzi o to, żeby człowiek w duchu Jezusa naśladował Jezusa, żeby szedł drogą Jezusa. I tu mamy przykład świętego Pawła, tak? Świętego Pawła, dla którego yy, naśladowanie Jezusa, znaczy najpierw dla świętego Pawła to jest Jezus umarły i zmartwychwstały. To jest, to jest Jezus świętego Pawła. No a potem jest tak, że teraz on nie zna nikogo więcej. Paweł, nie znam nikogo więcej oprócz Jezusa Chrystusa i to jeszcze ukrzyżowanego, tak? I w moim ciele dopełniam udręk, które brakuje temu ukrzyżowanemu ciału Jezusa. To jak to się tak złoży razem i pewnie wiele innych tych tekstów dalej, to zobaczcie, drodzy Państwo, że wynika z tego, że to człowiek, no tu akurat święty Paweł, że to człowiek ma naśladować Jezusa i dlatego dostaje tego ducha, żeby naśladować Jezusa. I Paweł mówi to wyraźnie, bądźcie naśladowcami moimi, tak? jak ja jestem naśladowcą Jezusa. Tutaj trzeba byłoby, gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, pokazać, jakie to są niuansiki tego naśladowania Pawła, bo to nie jest tak wprost, bezpośrednio, tu trzeba pokazać kilka, trzeba byłoby pokazać kilka właśnie takich e, niuansów tego naśladowania. Ale, drodzy Państwo, generalnie rzecz biorąc, chrześcijanin to jest człowiek, który odtwarza w sobie dzieło Jezusa. To znaczy... Dzieło Jezusa to znaczy również mękę, z i zmartwychwstanie. Tak, to żebyśmy tego nie zapominali, że to tak, tak to jest, tak? Że tutaj, no tak się Bóg objawił, tak? I mówi, pójdź za mną, pójdź za mną tą samą drogą. I dlatego Jezus tam w którymś momencie mówi, weźcie krzyż swój, tak? Dlatego to jest, a czy to, to jest jakaś interpretacja tu świętego Pawła, który do tego się do tego nawiązuje i mówi, naśladujcie. Naśladujcie również i te, w tym, tym cierpieniu. Tak? Ym... Zobaczcie, drodzy Państwo, że te, ta droga, którą pokazuje nam święty Paweł, pokazuje nam, że w takim razie chrześcijanin to jest ktoś, kto ma być upodobniony do Jezusa. Przykładzik, jakiś cytacik, żeby to poprzeć? Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A kogo Szawę prześladował? No, chrześcijan. To znaczy, to znaczy, jak to? No to też tak, właśnie, że chrześcijanie są tymi, którzy idą za Jezusem, są, jak to teraz pięknie my mówimy, są ciałem Jezusa, tak? Kościół jest ciałem Jezusa. Ale tak naprawdę chodzi o to, że chrześcijanie naśladują w sobie powtarzają w sobie drogę, którą przeszedł Jezus. I, i zobaczcie Państwo, no, Jezus identyfikuje się z tymi, z tymi e, ludźmi. I znowuż, drodzy Państwo, ja zadaję pytanie, a kim jest człowiek? Bo w tym kontekście znaczy, że no, my idąc drogą, którą Jezus wyznaczył, my idąc drogą, którą nas prowadzi duch Jezusa, my odtwarzamy dokładnie życie Jezusa ze wszystkimi elementami tego życia, to znaczy, że my mamy zasiąść na tronie. No, to, to tak chyba, wy... Jezus, elementem życia Jezusa jest to, że króluje z Bogiem na tronie. No, a, a my mamy iść tą samą drogą. To znaczy, to znaczy zaraz, to znaczy ja mam być Bogiem? No. I to jest, drodzy Państwo, właśnie objawienie Boga w Nowym Testamencie. Bóg tak objawia siebie, żeby człowiekowi powiedzieć ty będziesz Bogiem. Ty będziesz... Zupełnie człowiek nie wie. Absolutnie człowiek nie wie. Tak? I dlatego między innymi ja tu uczcigodnym organizatorom zaproponowałem, żebyśmy pogadali o antropologii biblijnej. Tak? No bo z tego punktu widzenia, co ja teraz mówię, to ta antropologia to przyjmuje niesamowite perspektywy. I zobaczcie w takim razie, jeżeli człowiek jest po raz kolejny to mówię, jeżeli człowiek jest tym, którego, kogo, kogo Bóg posadzi na tronie ze sobą, nie wiem jak to się stanie, to, drodzy Państwo, to jaką ja mam dzisiaj właśnie potęgę, jaką dzisiaj mam godność, to jest zupełnie nie do, nie do uchwycenia. No. I objawienie Boga w Starym Testamencie i Nowym Testamencie służy do tego, żebyśmy tak jak to Święty Paweł powiedział, żebyśmy byli synami, tak? Ale dalej pójśćmy synami, to znaczy, żebyśmy byli w niebie. Żebyśmy my byli bogami, tak? Czy zaraz, bo tu mam się monoteizm gdzieś kruszy. Ale jak to powiedzieć? No jeśli my będziemy z Jezusem tam w niebie, to znaczy, no, zrobimy drogę Jezusa, to znaczy, że będziemy w niebie. Hmm? To znaczy, że będziemy Bogiem. Drodzy Państwo, jeszcze dalej Wam pokołuję w głowach. Ojciec kocha Syna. W Synu my jesteśmy. To znaczy, my jesteśmy w Trójcy Świętej? No, no, ja chyba wyciągam logiczne wnioski, co? Ale to jest nie do pojęcia, drodzy Państwo. To jest nie do pojęcia. Po prostu nie do pojęcia. No, ale to tak wygląda, że my mamy wejść do Trójcy Świętej. Rozumiecie, dlaczego Lucyfer się zdebudował? To akurat już jest poza pozabiblijne, pozabiblijne sformułowanie, tak? Ale zobaczcie, to jest jaką, jak to właśnie Pani powiedziała, potęgą jest człowiek. Jaką wielką godność ma człowiek? No, To się przewija. Znaczy, to jest bardzo ciekawą rzeczą. W ogóle potem to pokazać, jak to się w tej teologii, literaturze, kulturze odbija dalej. tak? To jest jakoś tam tutaj, można by pokazywać, no, nie czuję się na siłach, żeby to pokazać. Ale drodzy Państwo, no, no, jeżeli pytamy o objawienie Boga, to wbrew wszystkiemu materializmowi, który jest tu na Ziemi, należy powiedzieć, tak, objawienie Boga służy do tego, żeby Bóg stał się, że człowiek stał się Bogiem. I ja tego sobie nie wymyśliłam. Znaczy, no to, to jest po prostu jakieś odkrycie, tak. O, i teraz, drodzy Państwo, zobaczcie że nie ma sensu. Znaczy są, jest sens z tym, bo, bo ludzie niektórzy tak robią, ale zobaczcie, że zamykanie chrześcijaństwa do instytucji, zamykanie chrześcijaństwa do pomocy społecznej, zamykanie chrześcijaństwa do tego, żeby nie wiem tam co jeszcze zrobić, by jakimś związkiem wyznaniowym, no to to jest uważanie chrześcijaństwa. Chociaż wszystkie z tych elementów są bardzo istotne, tak? To znaczy, żebyśmy nie wyrzucili ich do kosza, prawda? Tylko zobaczcie, że w gruncie rzeczy całe działanie teraz Kościoła, bo do tego teraz zmierzam, całe działanie Kościoła polega na tym, że Kościół idzie do ludzi i objawia im Boga. Boga, który stał się człowiekiem, Boga, który umarł i zmartwychwstał i Boga, który mówi, pójdźcie za mną. I Boga, który ma być człowiek. To jest sens istnienia Kościoła. Zatem, drodzy Państwo, objawienie się Boga nie skończyło. Bo coraz to nowe rzesze e, ludzi muszą o tym usłyszeć. Tak? Nowe w znaczeniu pewnych narodów, które jeszcze nie usłyszały, ale nowe w znaczeniu tym, że e, starzy umierają, młodzi się rodzą. tak? I człowiek jest tym, który musi to usłyszeć. Zatem Duch Święty przez Kościół Przenosi tę dobrą nowinę dalej. Objawia człowiekowi, człowiekowi, objawia właśnie Boga. Jeżeli chcecie zobaczyć, jaki jest Kościół, pójdźcie na pierwszą, lepszą muszę świętą. I dobrze popatrzcie. Znaczy nie, nie, nie mówcie, nie patrzcie na księdza, który sepleni, e, da e, diakona czy tam kogoś, który ogaliste, który fałszuje, prawda? Świece krzewo stoją. Nie, nie, to już Sobór Watykański mówi. Jeżeli chcecie, akurat Gentium mówi, że jeżeli chcemy zobaczyć, kim, jak Kościół, czym Kościół jest i do czego zmierza, idź na liturgię, tak? Liturgia jest szczytem, źródłem i szczytem, tak. No i to niektórym nie mieści się w głowie Mnie na przykład się nie mieści w głowie w te, znaczy Wszystkie te rzeczy tak. Bo, bo zobaczcie jaka, jak trzeba mieć takie spojrzenie na ten Kościół żeby, żeby dostrzec w tym Kościele No właśnie to, że on, że on spełnia tak ważną funkcję Jak objawienie Boga No to teraz idźcie i <głos》>, idźcie i gło, znaczy głoście też, a idźcie oglądajcie ten kościół, tak? Idźcie i możecie tam zobaczyć, no. Po prostu możecie zobaczyć. No, no i no, no koniec, znaczy już więcej nie mam nic do gadania, znaczy tu do, doprowadziłem was do takich momentów, do których ja dalej na pewno nic nie wiem, więc no przy czym to nie jest tak, że ponieważ ja nic nie wiem, to w takim razie wy też nic nie wiecie. O nie. Ponieważ w Kościele Bóg może udzielić ducha w ten sposób, że ktoś z nas będzie wiedział o wiele więcej niż każdy z nas. Bo Bóg prowadzi. tak? I nie wiem, objawia się dalej. I objawia się już w sposób jeszcze bardziej yy, namacalny, tak? Są obja jakie objawienia, tak? I my załóż, no my stajemy, my, tzn. teologowie stajemy, drapiemy się po głowie i mówimy. E, hmm, hmm, no co to jest? Tak? tak? To żebyśmy, drodzy Państwo, nie, nie, nie pomyśleli o tym, że Stary Testament się już skończył, znaczy skończył się. Nowy Testament się skończył, skończył się, ale objawienie się nie skończyło. Bóg się ciągle objawia. Ciągle się objawia. I. I zobaczcie, że bez tego zdania, które już może już przestanę mówić, bez tego zdania na końcu cały ten te, te, te wykład o objawieniu byłby właściwie no, nieskończony, tak? Byłby nie, niedopełniony. Ponieważ objawienie dalej trwa. W Kościele, tak? To musimy bardzo podnieść, W Kościele. Duch Święty działa w Kościele przez Kościół, Tak? I dlatego, jeżeli ktoś ma prywatne objawienia i chciałby je ewentualnie roz tego, to nie pamięta o kościele, tak? Musi kościół to zbadać. No, może już przestanę mówić, bo już umysł już się gubi. Trochę nie wiadomo co i jak, gdzie i tak dalej, ale no, doprowadziłem Państwa do, do, mam nadzieję, wielkiego znaku zapytania, o co mi właśnie chodziło. O to mi właśnie chodziło, żeby was doprowadzić do tego. Czy może jakieś pytanka są? Nie wiem, sam no, jasne, jasne. Tylko mogę powiedzieć, że już już, tylko mogę powiedzieć, że na te pytania, na większość z tych pytań powie Pan Bóg jak staniemy przed nim, tak? Dobrze, bardzo proszę. To OK. do będzie opowiadało tej z Okej, okay. okej. Będzie równy Panu Bogu, ale co to znaczy, nie mam pojęcia. Dlaczego? Bo my możemy. Tylko to, co ja teraz mówię, jest już interpretacją teologiczną teologii katolickiej. My możemy dojść do Boga przez Jezusa, tak? A czy musimy być w Jezusie. I teraz, co to znaczy, że będziemy w Jezusie? Nie wiem, ale będziemy w Jezusie, tak? I i będziemy Bogiem w Jezusie, tak? Znaczy jakoś w Jezusie, tak? Że znaczy sposobem jest Jezus. Nie można dojść do Boga inaczej, jak przez człowieczeństwo Jezusa. Jakkolwiek to zrozumiemy. Przez na przykład, na przykład, na przykład, ale na przykład też przez cierpienia Jezusa, tak? No, Duch Święty jest bogaty. Gdybyście wiedzieli coś więcej, to donieście Kościołowi, dobrze? To byśmy się ewentualnie coś jeszcze nauczyli. Tak, Byśmy czegoś się tam nauczyli jeszcze. Tak. No dobrze, co, coś jeszcze? No, no. No. no. To znaczy, na pewno tak. I y, jedność moralna z Jezusem, tak, bo jestem człowiekiem moralnym, czyli postępuję moralnie, prawda? Oczywiście, tak, niewątpliwie. Tylko to jednak idzie trochę dalej. Bo ta płaszczyzna, oczywiście, że tu jest ważna, i dobrze, że Pan na nią zwraca uwagę. Ale tu jednak Pismo Święte idzie dalej. Mamy śmiały przystęp do Ojca. Nie tylko, że ja teraz mogę żyć w sposób dobry, tylko ja, mam, ja mogę wejść za zasłony, ja mogę wejść do świętego świętych przez Jezusa, przez Jego ciało. Co to znaczy? Nie wiem. Ale list do Hebrajczyków wyraźnie to pokazuje, że mamy śmiały przystęp do Ojca. Żydzi nie mieli śmiałego przystępu. W ogóle nie mieli przystępu do Ojca. W ogóle nie mogli do Boga dojść. Prawda? No nie, nie wiem. Kolejny znak zapytania, który dzisiaj chodziło mi o to, żeby je postawić. Tak. No dobra. To już jak nie ma pytań, znaczy jak nie ma pytań, na które ja ewentualnie mógłbym odpowiedzieć, to się pomódlmy. Modlitwa, która jest. Niech zakończy nasze stwierdzenie jest pochwaleniem Pana Boga.